Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Tyflo Podcastu. Dawno się nie słyszeliśmy i to naprawdę bardzo, bardzo dawno, ale czas najwyższy to nadrobić. Nie było mnie tu z przyczyn różnych kwadratowych i podłużnych, ale w końcu jestem nie tylko jako ten, kto dodaje kolejne podcasty, bo to robiłem i robić będę cały czas, co niektórzy wysyłają mi linki do podcastów na SendSpace'a i na różne inne serwery, żeby je wrzucił na archive.org. Rzeczywiście ten ser Serwis przez rok czasu, który upłynął od pierwszego podcastu nagranego przeze mnie w tyflopodcast.net troszeczkę przestał być przyjazny dla osób niewidomych, szczególnie jeżeli chodzi o zamieszczanie tam podcastów po raz pierwszy, czyli o stworzenie konta. Wprawdzie mają oni swoją mówiącą wersję kodu obrazkowego, natomiast ja ze swoją wiedzą na temat angielskiego na poziomie, no ujmijmy to tak średnim, nie byłem sobie w stanie z nią poradzić. Być może ktoś będzie w stanie i być może ktoś zrobi to lepiej i będzie w stanie założyć sobie konto. Ja bym raczej nie mógł, musiałem posłużyć się okiem sprawnym, żeby założyć tam konto dla jednego z autorów tyflo tyflopodcasta na jego własną prośbę. Ale nie o tym miał być dzisiejszy program. Dzisiejszy program będzie o czymś, co myślę, że jest bardzo interesującą rzeczą dla wszystkich, którzy się przemieszczają. Przemieszczają się i to w dodatku nie zawsze ze swoim komputerem, na przykład, kiedy jest taka sytuacja, że pracujemy na kilku maszynach, mamy na przykład swojego własnego laptopa do celów różnych, niekoniecznie służbowych, mamy komputer w pracy i mamy komputer w domu. A jesteśmy takimi pracoholikami, że pracujemy dosłownie wszędzie. Pracujemy w pracy, no bo to yy, sensu stricto i rzeczywiście nazwa praca do tego nas obliguje. Pracujemy w podróży za pomocą naszego laptopa podłączonego gdzieś tam do internetu, za pomocą jakiegoś łącza, jakie zapewni nam chociażby telefonia komórkowa i pracujemy jeszcze w dodatku w domu. Z podróży sobie wrócimy, z pracy sobie wrócimy, to jeszcze jesteśmy tak spragnieni tej pracy, że musimy ją jeszcze wykonać. No albo po prostu no, chcemy mieć pewność, że jakieś pliki, które są na naszym komputerze jednym, będą w takich samych wersjach na komputerach wszystkich i oczywiście ja zdaję sobie doskonale sprawę, że można tu posiłkować się rozwiązaniami typu pendrive noszony wszędzie, można sobie te pliki edytować na tym pendrive'ie ale oczywiście no nie jest to komfortowe, bo trzeba pamiętać, żeby tego pendrive'a zabrać. A jeżeli edytujemy nasze pliki na tym właśnie pendrive'ie i jeżeli zapomnimy tego pendrive'a i zapiszemy je tylko i wyłącznie tam, no to jesteśmy ugotowani, bo po prostu nie ma już możliwości, żeby te pliki skądś indziej wziąć. Rozglądałem się jakiś czas temu za serwisem tego typu, który umożliwi mi właśnie wykonywanie takich operacji. Takie operacje pokrótce można określić mianem synchronizacji online, bo rzeczywiście synchronizujemy, jest wiele narzędzi, które umożliwia synchronizowanie danych znajdujących się na folderach różnych, ale warunek jest jeden, trzeba na przykład połączyć zewnętrzny dysk z komputerem i wtedy te dane są synchronizowane ze sobą, a tu nie działa to troszeczkę na innej zasadzie, mamy ileś tam komputerów, w każdym komputerze mamy jakiś tam plik, i chcemy zadbać o to, żeby ten plik czy folder był zawsze aktualny, taki, jaki jest w najnowszej wersji. Yy, szukałem jakiś czas i znalazłem dosyć interesujące rozwiązanie, które jest w dodatku darmowe. Darmowe jest w swojej wersji podstawowej, a płatne też jest, ale o tym za chwilę. Na razie w ogóle cóż to takiego jest za program i czy jest on dostępny? No jest on dostępny, bo gdyby nie był, to nie mówiłbym o tym na łamach tyflo podcastu. Program nazywa się Dropbox. To jest program, który jest multiplatformowy, zatem posiada swoje wersje na systemy operacyjne Windows, jak i Linux, także znajduje się wersja dla systemu komputerów Macintosh. Nie wiem, jak pod Linuxem i pod Maciem będzie się sprawował ten program pod względem dostępności, gdyż posiadaczem Macintosha nie jestem, a Linux jakoś y, jeszcze nie zdążyłem sobie zainstalować, żeby pobawić się interfejsem graficznym. Natomiast pod Windowsem program działa jak najbardziej, jest użyteczny, trochę trzeba się naklikać na samym początku, żeby założyć tam sobie konto, ale o tym wszystkim powiem już za chwilę. Na dobry początek zasada działania Dropboxa, to jest jego moim zdaniem trochę wada bowiem idealny program do synchronizacji online, ja wyobrażam sobie w ten sposób. Mamy grupę plików, folderów i jeszcze innych rzeczy i na przykład we właściwościach takiego foldera bądź też pliku nadajemy mu atrybut synchronizuj. I jeżeli dany plik, na przykład jeden plik, dokument, który redaguje, na jednym komputerze jest w lokalizacji C moje pliki, a na drugim komputerze jest w lokalizacji C moje ważne pliki to ja bym bardzo chciał, żeby te dwie lokalizacje, jeżeli komputer obserwuje, jeżeli plik TXT w lokalizacji C moje pliki jest taki sam jak dokument document.txtfc, moje ważne pliki, znaczy jeżeli ma taką samą nazwę, to ja bym bardzo chciał, żeby mimo tego, że te pliki są w innych lokalizacjach, to jednak one były synchronizowane. Jeżeli ktoś liczy, że Dropbox wykona y, takie działanie, to niestety muszę go rozczarować, bo po prostu ta aplikacja nie jest przeznaczona do tego i takiego działania za nas nie wykona. Zasada działania Dropboxa polega na tym, że program ma swój własny folder, którego lokalizację oczywiście możemy ustalić. Folder nazywa się wtedy My Dropbox, i w tym My Dropboxie trzymamy wszystko. Każdy plik, każdy folder, który znajdzie się właśnie w tym Dropboxie, w tym folderze My Dropbox zostanie automatycznie zsynchronizowany z pozostałymi. Jak to się dzieje? Bo wiadomo, że nie każdy ma cały czas włączony komputer, więc przesyłanie online byłoby cokolwiek chybionym pomysłem. Do tego wykorzystywany jest twardy dysk serwera, który na nasze potrzeby oferuje nam darmowe, dwugigabajtowe konto. Co więcej, jeżeli na przykład zdarzy nam się, że z którejś lokalizacji omyłkowo skasujemy dany plik, to okazuje się, że ten plik za pomocą tego MyDropBoxa możemy przywrócić za pomocą interfejsu webowego, który także postaram się za chwileczkę pokazać. Jeżeli kogoś by interesowało, czy na przykład ten program DropBox zachowuje wcześniejsze wersje plików, to odpowiedź brzmi tak. Jeżeli na przykład zachowamy sobie jakiś dokument, zapiszemy w nim zmiany, to możemy także uzyskać ten dokument w wersji wcześniejszej. I w dodatku jest także wyszczególnione, co z jakiego komputera zostało zrobione. Bowiem jesteśmy w tej sieci Dropboxa, nadajemy każdemu komputerowi, który posiadamy jakąś tam swoją nazwę, posługujemy się tym samym loginem i hasłem. No i teraz jest sytuacja taka, że wracamy do domu, Ktoś w międzyczasie grzebał w naszym komputerze. Wracamy do domu i okazuje się, że ktoś nam coś pomieszał w tym folderze My Dropbox. No to nic straconego, bowiem jeżeli ktoś nawet coś takiego zrobił, to możemy przywrócić poprzednią wersję pliku. I w dodatku jest jeszcze wyszczególnione, z jakiego komputera została na przykład wydana operacja usuń. Więc możemy się z tym delikwentem wtedy policzyć, że nam coś grzebał yy, w komputerze. Tyle teorii. Myślę, że możemy przejść powolutku do praktyki. Ja mam przy sobie teraz dwa komputery. Nie wiem, jak to będzie wyglądało z pokazywaniem tego. Będę się musiał trochę odchylać od czasu do czasu, bowiem mam tutaj na biurku trochę dużo rzeczy i laptop, z które, za pomocą którego będę instalował już za chwilę Dropboxa, jest po mojej lewej stronie i muszę się tak trochę oddalić, żeby mieć w zasięgu klawiaturę. Nie mogę niestety tego inaczej zrobić, no ale mam nadzieję, że będzie wszystko słyszalne. Na razie myślę, że zaprezentujemy jak tego Dropboxa się instaluje. Już jestem na stronie. Strona Dropboxa jest pod adresem... www.getdropbox.com Właśnie. www.getdropbox.com Dropbox piszemy przez x i piszemy to razem .com. Teraz przyjrzyjmy się tej stronie, co my tu mamy ciekawego. Link no to jest link do strony głównej. Link Dropbox. No właśnie, download Dropbox. Tu na stronie nie zakładamy żadnego konta. Konto zakładamy przy instalacji programu. Zatem, najpierw, żeby w ogóle cokolwiek zrobić, to trzeba go ściągnąć. Upstarting. Na punktów 6 punktów na no właśnie, tu nam Firefox zaczął e, mówić o tym, że otwieramy ten plik. Zapisz plik przycisk. Zapisz plik. Wprowadź ma. Wprowadź nazwę pliku. Dropbox, zapisujemy go w moich dokumentach, zatem wciskam Enter. Plików, Dropbox, 6, to jest maleńki program, 40, więc kropka, on kropka, się bardzo szybko pobierze sekund, 10, 10, 8, 14, 12, 12, 12. no może nie taki znowu malutki, bo 14 mega, no ale w porównaniu do innych programów to jest rzeczywiście niewielki objętościowo, czekamy teraz aż pobierze się Dropbox co jeszcze mogę powiedzieć o tym programie mogę powiedzieć poza tym bo odpowiadając na pytanie, które może sobie każdy z was zadać co stanie się w momencie, kiedy na przykład zostanie komputer wyłączony, a plik, jaki wysyłamy, nie zostanie jeszcze dokończony, jeżeli chodzi o wysyłanie. Nic się nie stanie, po prostu pozostali użytkownicy będą mieli do czynienia z tą starszą wersją pliku. No a kiedy włączymy komputer, operacja zostanie dokończona. Poza tym, jeszcze jedna ważna rzecz. Kiedy edytujemy jakiś plik i dokonamy w nim zmiany, to nie zapisywany jest ten cały plik jeszcze raz, a piać od nowa, tylko zapisywana jest różnica między plikiem tym, który już jest na pozostałych komputerach w Dropboxie, a tym plikiem, który jest nowy i którego zmianę my dokonaliśmy. Zatem tak to wygląda. Zobaczmy, jak tam wygląda. Pobranie Dropboxa chyba już. No właśnie, get Dropbox. Link. jest. Możemy na razie zamknąć Firefoxa. Teraz czas, by przejść do moich dokumentów. Explorator Windows upstarting, Mój komputer Lamp Poczekamy chwileczkę, niech się to otworzy. No i tutaj chyba już będzie. Ten klik właśnie jest. I teraz szukamy Dropboxa pod literką D. Właśnie Dropbox jest. Teraz możemy rozpocząć instalację programu, ja już na swoim komputerze stacjonarnym, na którym teraz nagrywam tego podcasta mam zainstalowanego Dropboxa, a y, robię to wszystko teraz na laptopie, żeby pokazać wam w ogóle jak to zachowuje się w sieci, więc enter, oczywiście no, standardowo pytanie czy chcemy zainstalować... Ruchom. Tu mamy umowę licencyjną, to jest Dropbox Beta, czyli wersja testowa, ale w pełni funkcjonalna, śpieszę wszystkich uprzedzić. Być może dlatego to jest wersja Beta, że ludzie, którzy zajmują się tym projektem, jak na razie są dosyć młodą firmą, to jest tak zwany Startup, czyli coś, co zaczęło się niedawno, coś, co być może uzyskało jakieś granty finansowe od organizacji jakichś, albo jeszcze kogoś, no ale to nas y, niespecjalnie interesuje. Ważna jest dla nas jakość tego oprogramowania. A że jakość jest całkiem dobra, to możemy się zgodzić na to, co oni tu chcą. Tutaj mamy destination folder, czyli folder instalacji tego programu, standardowa procedura Windowsowa. Instaluje się w program Files i to jest tyle. Teraz klikamy install czekamy instaluje się programik dosyć szybko no teraz trochę zwolnił no właśnie troszeczkę nam tu przycina ale to dlatego, że to jest taki starszy laptop więc proszę o wybaczenie i zrozumienie no właśnie, mamy już Dropboxa i tu Dropboxe. no przestaje być tak kolorowo, bo trzeba poruszać się myszką. Inne inne to Dropbox. Właśnie, na jeden, teraz mamy dwa. tutaj do wyboru. I'm new to Dropbox i dropbox i, i, to I have to a to Dropbox account. Jeżeli teraz zrobilibyśmy coś takiego, że I'm new to Dropbox, no to w tym momencie musielibyśmy podać nas, naszą nazwę użytkownika i nowe hasło, które byśmy chcieli. Jeżeli jesteśmy już użytkownikami Dropboxa, to podajemy swoje konto, czyli swój login i swoje hasło, więc teraz wybieram sobie I have a Dropbox account. Next, i wybieram przycisk Next. I tu jest coś, o czym niestety twórcy Dropboxa troszeczkę nie pomyśleli. Bo klawiszem Tab nie bardzo jestem w stanie przejść do pól edycyjnych, które się pokazały, a pokazały się na samym dole. Właśnie właśnie i tu mamy coś takiego na, tym, na samym dole, może jeszcze zobaczmy sobie to raz tu są standardowe przyciski i tu mamy computer name i powyżej tego computer name Mijilab. mamy midi czyli to jest nazwa akurat mojego komputera ja teraz muszę w to kliknąć Midzi Lap, a ja bym wolał, żeby to się nazywało. Bo to jest niezależne. Zrobimy sobie O. I teraz podajemy swój login, czyli nasz adres poczty elektronicznej. Michal Dziwisz.net to jest mój adres mailowy, jeżeli ktoś by chciał napisać tak w ogóle. Oczywiście, bo zapomniałem o tym dodać, po tym okienku, kiedy już się wklikamy w tę nazwę komputera, poruszamy się za pomocą standardowych skrótów, czyli Shift Tab i Tab. Teraz podaję swoje hasło. I mam nadzieję, że to jest takie hasło. Next przycisk. Next. Teraz czekamy. Co nam tu ciekawego Dropbox napisał? Let domyślmy next. Skip on butter sam top Our Dropbox is a special Well, Dropbox let Skip to run przycisk. Skip to run finish przycisk. Właśnie. I teraz mamy coś takiego. Skip, tour and finish. Czyli jeżeli byśmy chcieli zobaczyć w ogóle jak działa ten program, to możemy wykorzystać tutaj coś takiego, co się nazywa tour, czyli taki przewodnik. My nie będziemy tego potrzebować, bo ja to wszystko zademonstruję, więc wybieram teraz przycisk, który się nazywa... Skip and finish. My, niestety, to wszystko musimy klikać myszką. Ale myślę, że dla w miarę wprawnego użytkownika komputera nie jest to problemem. Właśnie, i teraz klikam sobie w next. Właśnie. I tu mamy jeszcze coś fajnego. I want to choose where to put my Dropbox, wherein to put my Dropbox, czyli to jest takie pole wyboru, domyślnie to gdzieś tam jest ten folder y, Dropboxa lokalizowany, ale my możemy sobie wybrać lokalizację tego foldera. To może być w każdym komputerze inna lokalizacja, z tym, że pamiętajcie, że struktura wewnątrz tego foldera będzie zawsze taka sama. Więc yy, wygląda to tak, że możemy mieć na przykład na jednym komputerze katalog My Dropbox w C moje dokumenty, czy tam C Documents and Settings, wiadomo wszystko o co chodzi, a w innym komputerze możemy mieć ten katalog My Dropbox w, na dysku C po prostu. Tylko pamiętajcie, że w środku. Te oba katalogi będą identyczne, to będą lustrzane odbicia, więc ja sobie teraz wybieram, że ja chcę wybrać, gdzie ten folder mam umiejscowić. Uh, chcę to wybrać. To muszę zaznaczyć. I teraz będzie zaznaczone, finish. finish i tu mamy przeglądanie w poszukiwaniu folderu i teraz wybieramy sobie miejsce bo no właśnie on się trochę tu rozgadał teraz wybieramy sobie miejsce, gdzie ten Dropbox ma być umiejscowiony więc ja sobie to wybiorę na dyskusję Muszę się tabem przemieścić, mój komputer, rozwijamy sobie, to jest laptop, więc mamy, o coś folder takiego dysk stole, folder i. dysk lokalny C wybieram OK target jest system, ok, system folder czyli nie mogę tego tu umieścić więc to jest trochę dziwne, bo ten folder my Dropbox on tworzy się tak czy tak no więc dobrze jeżeli on mi na to nie pozwoli to ja w takim razie, razie przycisk, zrobię sobie inaczej przycisk, komputer, dysk dysk lo, folder, zrobię hold, stace, i tu wpiszemy sobie nazwę na przykład Dropbox, 2, 15, 20, 3, właśnie, wybieramy 4, sobie synchro, 17, 20, synchro 3. To samo mam na moim komputerze stacjonarnym, z tym, że jest to umiejscowione na dysku D. Więc yy, teraz wybieram sobie Enter. No właśnie. I teraz mój Dropbox zaraz się będzie zapełniał. Artykuły Walderblików czy 4 artykuły Wal publicnej nie wiem, po co są te foldery fotos i public, znaczy fotos to wiem, ale nie bardzo wiem, dlaczego one automatycznie są zawsze tworzone. I teraz wystarczy trochę poczekać i będziemy mieli pokazane, jak nasz Dropbox się synchronizuje. Już tutaj mam folder artykuły, czyli folder, który stworzyłem i tu są artykuły, którymi się zajmuję. To właśnie... O właśnie, Dropbox has updated e, 21 files i tak dalej, i tak dalej. Powiedział nam o tym ładnie, czyli zaktualizował. Świetnie. Więc teraz to to Praca, inżynierska. Praca inżynierska Zrobimy sobie listę bo to jest normalny folder, do którego możemy się dostać za pomocą eksploratora Windows, bądź też dowolnego menadżera plików. Zatem tu można robić naprawdę z tym wszystko. Właśnie. I mam moje dwa foldery i jeszcze są te fotos i artykuły. I nie artykuły, tylko public. Teraz yy, proponuję, żebyśmy yy, spróbowali na przykład umieścić tu jakiś yy, plik, na przykład ja teraz zrobię to ze swojego komputera stacjonarnego, teraz włączę mowę, niestety nie będzie słychać Apollo, będzie słychać Spika. to dlatego, że nie mogłem już znaleźć kabla drugiego, yy, żeby podłączyć yy, syntezator, więc będzie słychać Spika ja może przy okazji, żeby już tu się nie przechylać tak bardzo pokażę interfejs tego programu który jest w ikonce na, w szufladzie systemowej w zasobniku, czyli w trayu tak zwanym Właśnie, i ten przycisk, kiedy mamy, to wystarczy, że klikniemy na nim prawym przyciskiem myszki, wystarczy ten klawisz obok kontrola, prawego... Trafika, menu Dropbox, trafiko, i... Dropbox open Dropbox. I teraz tak, open my Dropbox to spowoduje, że otworzy nam się ten folder, który mamy yy, wybrany. U mnie to jest, mówię, D synchro Dropbox, a właściwie my Dropbox, i tu na tym dysku jest C synchro my Dropbox na dysku laptopa. Web Interface, o czym jeszcze chyba nie powiedziałem albo nie powiedziałem już chyba nawet o tym. Web Interface, czyli to jest możliwość dostania się do naszych plików za pomocą strony WWW. Recently changed tu możemy sobie zobaczyć Fotos. Fotos i nic więcej. A, bo Fotos dostało się tu z tego komputera laptopa, bowiem ja ten folder wyrzuciłem, a to z uporem maniaka wróciło. Forums, czyli to jest coś... Za pomocą czego możemy sobie porozmawiać z innymi użytkownikami Dropboxa? Up to date jest niedostępne dlatego że pewnie nie ma żadnej nowej wersji. Upgrade my account, czyli to jest coś co umożliwi nam yy, skorzystanie z opcji płatnej. Będziemy sobie mogli wybrać na przykład ile tam chcemy gigabajtów. Na razie jest chyba opcja 50 gigabajtów i to jest jedyna płatna opcja, ale mają to jeszcze bardziej rozszerzyć i też wprowadzić inne plany taryfowe. Preferences, preferences to jest okienko dialogowe, które ma dwa zakła dwie zakładki. Menu inne I tu też myszką będziemy się poruszać. My i Network w main. Mowę, Możemy tu spokojnie tabem y, chodzić. Mowę, kropka, kropka. Czyli to jest przycisk, za pomocą którego zmieniamy lokalizację foldera, Dropbox, bo na przykład, nie wiem, kupiliśmy sobie do komputera nowy dysk i chcemy go przenieść, ten folder, na jakiś inny dysk. Show system notifications. Show train of notifications to jest pole, które jest zaznaczone i dzięki któremu widoczne są te różne komunikaty w szufladzie systemowej. ok, okay. anuluj i teraz sobie musimy myszką przejść na Level drugą mind. zakładkę Network, klikamy i tu mamy coś takiego Bandwidth Usage czyli mm, to jest używanie pasma Możemy Dropboxowi ograniczać zużycie naszego pasma. To się przydaje, kiedy mamy na przykład łącze dosyć wolne i korzystamy z niego nie tylko do synchronizacji swoich plików, ale także na przykład robimy coś, co wymaga, żebyśmy mieli stabilne ileś tam kilobitów na sekundę pasma. Ja to wpisałem 15 KB, bo to w KB jest. Jeżeli zaznaczymy. Jeszcze pokażę tu. Jeżeli zaznaczymy. Automatic. Jeżeli to zaznaczymy, to automatycznie wykorzysta nam Dropbox maksymalne pasmo dostępne. Maximum download rate. Akurat downloadu mam więcej niż uploadu. Więc mogłem sobie spokojnie y, tu zostawić 0.0, y, czyli jak sam powiedział przed momentem program Unlimited, nielimitowany download, nielimitowaną prędkość pobierania. Proxy settings. Proxy settings. Czasem bywa tak, że proxy mamy oznaczone. jakieś dziwne sieci i korzystają te sieci z serwerów proxy. Dropbox też to wspiera. Jeżeli jest konieczne korzystanie z proxy, to on się grzecznie yy, będzie z tego serwera korzystał. Mamy tu trzy przyciski: No Proxy. No Proxy, no proxy to jest oczywiście serwer, to jest bez serwera proxy. Automatic Detect Proxy Settings to jest przycisk, który pobierze nam ustawienia z opcji Internet explorera czyli to to samo, co opcje internetowe w panelu sterowania. manual enter, enter Proxy Settings. Ja zostawiam to Proszę. na Automatic, bo w końcu jeżeli kiedyś bym gdzieś tam korzystał z serwera proxy, no to wystarczy, żebym wpisał go tylko raz w opcjach Internet explorera i on już będzie y, pamiętał to ustawienie także i wreszcie aplikacji. I to jest wszystko, co oferuje nam Dropbox. Ja teraz nacisnę anuluj. Właśnie, tu się ładnie nagrywa. Są różne y, rzeczy, które mam uruchomione w tym momencie. Więc teraz pokażę, jak wygląda y, wrzucenie czegokolwiek do Dropboxa. Mam dwa komputery, więc mogę to zrobić. Teraz w Total Commanderze otwieram dysk D. Dysk D, to będzie teraz folder synchro. My Dropbox jest w tym folderze. Wchodzimy. Artykuły. I teraz na przykład stworzę sobie katalog. Muzyka. Muzyka. I teraz poszukamy sobie jakiejś mp3. Na przykład Olsen Brothersów. Bardzo fajny kawałek, którego ze względu na prawa autorskie nie zaprezentuję, bo nie jest na licencji Creative Commons. Fly on the Wings of Love. Taka sympatyczna piosenka. Wrzucę ją teraz do folderu My Dropbox, do folderu Muzyka. Jeszcze prawe, zobaczę, czy drop, jestem w tej krok, muzyce. Krok, jestem, więc teraz kopiuj. Prawe, F5. Panel, drumbox, muzyka, -e Pięknie, wciskam Enter. 53, panel, total commander, total commander I to już się skopiowało, ale jeżeli ktoś myśli, że to już się pojawiło tu, no to jest w błędzie. Wchodzę do muzyki i jest pusto. A dlaczego? A dlatego, że My Dropbox korzysta z internetu. I teraz, kiedy wejdziemy sobie na pulpic, proszę, pulpic, pulpic, i kiedy poszukamy tej ikonki Dropboxa i naciśniemy tu prawy przycisk myszki... Grafika, kontekst, Ubranym, Ubranym, miesięcy, minut Właśnie, pozostało nam 8 minut, słuchajcie. Miałem coś pokazać, kiedy nam się będzie wysyłał ten plik, ale nie pokażę, bo miałem przed momentem telefon i nie zdążyłem po prostu. Pokażę natomiast, że ten plik jest. Windows, Windows. Podgłośnimy sobie tu. I teraz przechodzę na laptopa. No właśnie, jest folder muzyka i jest Olsen Brothers Fly on the Wings of Love. No właśnie i teraz powiedzmy, ja mogę z tego foldera, niezależnie na jakim komputerze, mogę ten plik usunąć. Powiedzmy, że usunę go tu, na laptopie. Dialog, nie usunięcie pliku. Czy na pewno chcesz usunąć? Cholsen, Brod, czy Rond, Heading, Soflode, kropka, mp No to chcę usunąć. Muzyka, nie wybrano obiektów, widok listy. Właśnie. I tu się już pokazała informacja, że też zostało usunięte z tego. Windows tego nie przeczytał, nie wiem dlaczego. Jesteśmy w Total Commanderze. Jesteśmy w Total i jest pusto w muzyce. I teraz załóżmy, że będzie taka sytuacja, że okazało się, że ja to usunąłem przez pomyłkę. Puli Czy można toś. to przywrócić? Spróbujemy Puli. zaraz. Przechodzimy Fod, sobie drof, do a, połącz, dajmy, maj, usunie, MyDropboxa. My Web interface. Poczekajmy, aż się odpali przeglądarka. Firefox odpala się trochę długo. Dobrze. I tu mamy... O właśnie i to mamy you deleted the file Olsen Brothers Fly on the Wings of Love oh, O -de właśnie jest pokazane co ja robiłem O że na przykład 9 minut temu dodałem folder muzyka 17 minut temu dodałem folder fotos. O, i że dodałem nowy komputer. MIDI Laptop. O, i tu jest coś takiego. W tym MyDropBoxie. Show Deleted Files. O, tak się powinno to po angielsku mówić. Przechodzimy sobie do tego. Mamy to share delete, właściwie Show Deleted Files. Był ten link. Ten link teraz zmienił się w Hide Deleted Files. I dzięki temu możemy teraz zobaczyć sobie co działo się z danym plikiem. Na przykład w folderze głównym Dropboxa mam coś takiego. Nokia 6630, czyli 6630 PDF. Wrzucałem sobie tam instrukcję. Zobaczmy co się stanie kiedy nacisnę na to Enter. właśnie i dzięki tej stronie możemy i mamy tutaj taką tabelkę. W tej tabelce. Info. I właśnie, i mamy tutaj coś takiego, restore, tu jest tylko jedna wersja, bowiem to był plik PDF tylko do odczytu, ja tego pliku nie modyfikowałem i teraz powiedzmy, że chciałbym go przywrócić. Mamy link restore, naciskam enter. No i właśnie, i teraz pojawiła nam się strona. Ktoś by mógł pomyśleć, że będzie to już ta strona, za pomocą której mm, można przywrócić ten plik, ale okazuje się, że jeszcze trzeba to potwierdzić. I mamy przycisk restore za pomocą którego możemy przywrócić ten właśnie plik. Przywracamy. Musimy chwilę poczekać, żeby operacja doszła do skutku i teraz sprawdźmy, czy my tu w ogóle na laptopie na przykład będziemy mieli ten plik? Wybrane, pięć, .pl .pl. .pl .pl .pl .pl .pl. O właśnie. I mamy ten plik. Mamy ten plik. Wystarczy jeszcze raz nacisnąć strzałkę, bo wiadomo, że musiał, musiał się chwileczkę pobrać i pobierać do naszego komputera, zarówno jednego, jak i drugiego. <.pd662> no właśnie, mamy modylika. ten klik, ale że ja go nie chcę, to znowu go usuwam. Tak, przycisk dialog, kto twierdzi, że nie czy na pewno chcesz usunąć? Twy brownox wybrane widok listy plenć, plenć. Właśnie. Te takie dźwięki to są te pojawiające się dymki w Windowsie, które oznaczają nie mniej, nie więcej tylko to, że po prostu coś się dzieje. W tym przypadku jest to usuwanie pliku, bowiem na moim komputerze stacjonarnym także się to stało, ale usunąłem plik Nokia PDF, chciałbym sobie na przykład przywrócić ten inny plik... Więc wróćmy. A, wróćmy sobie. My Dropbox, wystarczy te te, te to kliknąć. Zdaje się, że to tu. Oh, oh, oh, oh, oh. Musimy chwilę poczekać. Już jest. I teraz. Tu jest bardzo fajna rzecz, bo mamy w takiej tabelce rzeczy, które są najnowsze, które niedawno się działy. Mamy informację, że usunąłem plik, że przywróciłem ten plik i właśnie, chciałbym sobie przywrócić właśnie ten plik, Olsen Brothers. To mnie bardziej interesuje jakoś tak. No właśnie, i teraz poszukajmy sobie. Musimy znowu tego poszukać. właśnie, MIDI Laptop, MIDI Stacja to są y, komputery na razie podłączone do mojego Dropboxa. I chcę ten plik przywrócić z powrotem, bo on jest fajny. Chciałbym go mieć na wszystkich komputerach, więc jego już nie będę kasował. Zajęty. Wybieram przywróć. I znowu muszę teraz poszukać przycisku, który to potwierdzi. Potwierdzam przyciskiem, który za pomocą Windowsa można szybko zlokalizować za pomocą litery C. Restore Restart. No właśnie. I już zdaje się, że nam się pliki ładnie przywracają. Teraz wystarczy chwilę poczekać, aż się sytuacja zaktualizuje na wszystkich komputerach. Zobaczmy, jak jest tu w muzyce na laptopie. Na razie jeszcze folder jest pusty. Jeszcze, o oh, właśnie, dopiero to zostało przywrócone. Oczywiście nie będzie się to przywracało tak bardzo szybko, bowiem to wszystko zależy od wielkości tego pliku. On musi zostać w końcu jeszcze raz przetransferowany w całości, nie tylko w jakichś tam cząstkowych zmianach, bo usunęliśmy ten plik, to jeszcze też o tym należy pamiętać. Na razie, według zapewnień autorów Dropboxa, nie liczone są do kwoty, y, czyli do tego miejsca, które nam za darmo przysługuje y, w liczbie 2 GB, y, te pliki, których zmiany są zapisywane. Na razie nie są. Nie wiem, czy to nie ulegnie zmianie. Jeżeli tak, no to ta objętość tego miejsca zapewne się zmniejszy. No ale przynajmniej póki co... Nie jest z tym tak najgorzej, bo można sobie elegancko z tego korzystać. Co jeszcze umożliwia Dropbox? Jeszcze Dropbox umożliwia coś takiego, z czego ja osobiście nie korzystałem, ale myślę, że jeżeli kogoś zainteresował temat, to będzie w stanie się z tym pobawić. To jest publikowanie różnych plików, jakby umieszczanie tych plików publicznie. Więc działa to na takiej zasadzie, że wrzucamy to do foldera public, ja zresztą mogę to pokazać, bo to jest dosyć szybko, do, szybkie do pokazania. Mamy Total Commandera, teraz powiedzmy, chciałbym skorzystać z tego, muszę się cofnąć. Public. I wchodzę tu. I tu mam na przykład ten plik topsecret.txt. Teraz wystarczy, że kliknę na niego prawym przyciskiem myszy. Menu drukuję, edituję, listem, 7G7, I właśnie mamy coś takiego, co nazywa się Dropbox. Revisions? Kropka, kropka, Revisions. Public link. I copy public link. Menu top, no, i teraz sobie otwórzmy to w notatniku, żeby zobaczyć, jak to wygląda ten public link. Menu, p, program, rozrywka, e, notat, menu zamk... Zmaksymalizujmy menu okno. Tarp, czy, bez tytulu, notat, tarp, max, menu from jak to wygląda? Hayet, 752, 672, no właśnie. To jest ten link do pliku. Wszystko to, co umieścimy w folderze public, możemy właśnie w ten sposób y, nadać mu taki publiczny link. Wystarczy na to kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać odpowiednią opcję. Cofnijmy się, na przykład wejdźmy do artykułu albo powiedzmy do tej muzyki. Mamy Olsen Brothersów, pojawi się Dropbox, ale nie pojawi się y, opcja do umieszczenia publicznego linku. Będzie tylko opcja Dropbox i Revisions. Mogę w to wejść. Inne I otwiera nam się w tym momencie strona Linku 26. z informacjami o tym, jak wyglądają yy, rewizje, czyli zmiany w tym pliku. Początek, akcja, komputer, info, kina, fhen, restaurant by Michal Gimisz, web, link, cztery kropka, jeden mb, trzy min sado, mini laptop, no i właśnie, i tak to działa, tak to wygląda, możemy sobie obserwować za pomocą takiej zmyślnej strony internetowej yy, te zmiany. Gdyby dokonać zmian jakichś w tym pliku, no to w tym momencie moglibyśmy sobie przywrócić na przykład poprzednią wersję. Nie wiem ile tych wersji Dropbox przechowuje. Nie wiem tego. Na stronie też nie jest to wyraźnie napisane albo ja po prostu nie doczytałem tej informacji. Niemniej jednak program jest dosyć fajny. E, co do jeszcze tego typu narzędzi, które umożliwiają operację tego typu, jest jeszcze jedno, któremu obiecuję przyjrzeć się jeszcze kiedyś. Nazywa się Wuala i za pomocą tego narzędzia także można synchronizować dane. Można oprócz tego jeszcze y, uzyskać y, za darmo zupełnie y, Większe, większą pojemność, bo w Dropboxie mamy 2 GB, w Wuala dostajemy 1 GB, natomiast można mieć tych gigabajtów Wuala więcej. Eee, trzeba tylko po prostu wykonać jedną rzecz. Jaką i jak to wszystko wygląda yy, opowiem kiedyś tam, kiedy przetestuję ten program, bo na razie tylko o nim słyszałem, nie miałem okazji jeszcze przyjrzeć się mu ze screenreaderem, ale jeżeli to uczynię na pewno nie omieszkam Was o tym poinformować i opowiedzieć jak też to wygląda. Póki co dziękuję za uwagę, życzę przyjemnego korzystania z Dropboxa, a mówił te słowa do Was Michał Dziwisz. Do usłyszenia, cześć.